Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak łagodnia. Wiersz milczenie. Jazgot, kredki i tłumy, seks, pieniądz i prawo wilcze. Chcę tylko chwili zadumy i bym mógł sobie pomilczeć. Niech mówią do mnie wybrani. Pomilczę. Nie chcę zasmucać. Poznają, że jestem dla nich po wzięciu powietrza w płuca. Ale niewiele wypowiem. Z trudnością coś krtań wycharczę. Wydukam słowo po słowie, że sam już sobie wystarczę. Płaskie mam bruzdy i zwoje i nic już się nie polepszy. Pomilczeć chcę w pustce swojej, w lesie, w dolinie Biebrzy. Na ciszę sobie popatrzę na czas, co w mój ognik dmucha. Mówcie mi, czas nie zetrze, ja sobie tego posłucham.